E, wiesz, robiliśmy jakieś nagrody. Tak, takie... no giveaway, a to co u na w starym sklepie nagrywaliśmy. Tak, tak. E, gdzieś wrzucę linka do tego filmiku, bo jest to, jak Możesz pokazać, on... wiesz co, w opisie dać linka, bo masz chyba jako prywatne wideo blupery z nagrywania. Gdzieś może mam coś e... takiego. Tak, bo gadałem tym monotonnym głosem, a wy perskaliście śmiechem. Tak.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 Bo tu chyba są takie plastikowe, jeżeli dobrze pamiętam, do pomalowania. Jak w do malowania, tak? Coś takiego? Tak, hmm. tak, tak, A rzeźbione jakoś, tak, tak lekko? Tak, tak, tak, tak. Także to jeszcze... Nie maluj, bo to jak się będzie ścierać, jeśli będziesz grał? No, no, ja to jak rzeźbione. dobrze Polakieruje, to będzie git. Także nie, nie grałem jeszcze, nie czytałem Rulsów nawet, tylko wiem tam mniej więcej yy, z Guerilla Miniatures. Yy, że jeśli wygląda... biją dobrych, dobrze. No, właśnie nie, źli... właśnie nie, stary. Tu jest, jest taki motyw, że masz coś, co w komiksach się zdarzało, że masz jakiś kryzys, yy, no bo dlatego jest Crisis Protocol. I do, o, dobierasz. mamy lekkie nieporozumienie. Zacznijmy od pięści, a potem zacznijmy ze sobą rozmawiać. Dokładnie. Wąkamy, że jest to samo, jak yy, by nie było, Motyw nie? Jest, jest taki, stary, rozumiem. że nie masz absolutnie żadnego przymusu, żeby byli dobrzy na złych.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 Kudowiec czy co jest bednarzem, tam Damianem i tak dalej. Eee, I, i, I leciał szagi, nagle i zaczęło Limbiskit Rollin lecieć od tyłu. <give> <libertatory> Gimby nie znają, słuchajcie. Byłem gimbą, ale no dzisiejsze post-gimby, czyli ośmioklasowa znowu szkoła, nie zna takich motywów. Słuchaj, nie wiecie, do czego służy ołówek.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 z polskich jakichś wytwórni, które bez pozwolenia sobie wydawały. No, no, Esperekot chyba się wzięło. Butleki. To, chyba, nie? takie możliwe. I pierwsze wydawnictwa książek <śmiech> tak samo drukowały w piwnicach. Także to były no, po prostu perelowskie butleki z za żelaznej kurtyny. Tak? No, a Miałem Pantery Far Beyond Driven ze zmienioną na przykład tą okładką i ze zmienionym tracklistą. Nie? Słuchaj, ja mam, ja mam na przykład nie, chyba jeszcze nieoryginalne e, sepultury Wojwojda. No tak, tak dalej. mam Tec, też. Panterę wiesz, mam jakąś w no. Część kaset sprzedałem jakichś rynkowskich i tak dalej, którzy moich stary. Uwaga, Sucher, Pantera, a pan potem. <śmiech> Czekaj, <napiję> się. <śmiech> no dobra, a poza... No wiesz, Pantera to już będzie 90 nie? To jeszcze, wiesz, no jeszcze de. to trwało w najlepsze. Guns Roses, nie? No Guns Roses, nie wiem. Słuchałem kiedyś, tylko chyba tego... Tej tej, tej płyty, na której byłaś, były kawałki z Terminatora. Use your um, Illusion, you could be ale not. nie used. pamiętam, czy jedenka czy dwójka. Dwójka chyba. W chyba. Chyba. były w dwu, dwu, dwupaku takim. Ale z, z ciekawostek, ostatnio pojechałem do... Mm, o właśnie, jakbyście chcieli zobaczyć, jak wyglądały kasety, jak, jak było rozmiary, jak pójdziecie teraz do Lidla w najbliższym czasie. I, nie, do Biedronki. I Biedronka sprzedaje teraz takie rzeczy fanty z Orkiestrą Wielkiej Świątecznej Pomocy. Wielką Orkiestrą Świętecznej mm -hmm. Pomocy. I z, jest plastelina dla dzieciaków. I jest dosłownie w takim double paku że kasety tak się otwierało i są takie rolki plasteliny. O, I tak jest i tak podszedłem, to, do mnie, to tak... Ciekawe, że po prostu stare tym... formy wykorzystali nie do opakowań. Nie? jest brakuje tylko tych szpindli do, z, do zatrzymania rolek, żeby się mm -hmm. ma nie spuszczała. A nie wszystkie to miały, nie, nie, nie, nie każdy Ale <tryk> brakowało tego i brakowało... czegoś jeszcze im brakowało? Nieważne, w każdym razie otwieracie to i masz jednak tak na dwa... Dwie, dwie, dwie, dwie, Któregoś ruch, live Iron Maiden mam na takim podwójnym, <grym> bo się nie mieścił na...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 Później. Wstawimy komputerowo, tak. To się ogarnie fotpróbowanie. No, oczywiście z lekko, weźmiemy z satelitarne. Lekko, kąt będzie niedobrany. Żeby... Nie, tak wstawimy. To zdjęcie, tak? Nie wiesz. Y... <coughs> Jak się z sami szkocką kratą, że się rusza? Klikieską się rusza, a każda rzek... tak. Budynki na rzece i skylight Nowego Jorku. <coughs> no, także tak. No. Pamiętaj, ja. znaczy polecam to każdemu, tak, żeby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 z tą miksturą Vanta Black, która pochłania światło, Nie ma refleksów, ni hmm. nie huja Nie ma. Ta farba nie ma to refleksów. To tu z tym paluchem już ma. Nie, nie Jak ją nie kupujesz, to od razu w piwnicy zaczynają się kultyści gieździć. Łotek maski, złotek. <śmiech> <gołotą, śmiech> <śmiech> Technologia czarnej dziury. W hermciazie. Eee... Black Body Radiation to się mówi. I, ale pomalowałem te inne ramienniki, tam jakieś pancerze, pomalowałem tym, tym Black Lutusem. Się okazało, że to jest właśnie taki granat. I tak na początku był taki...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 Usiedliśmy tutaj z Pawłem z, z, z hegemonem. Każdy, każdy anglojęzyczny youtuber ma jakieś wideo w stylu Can you paint a Warhammer army in 24 hours? 48 ja to hours? 12 ja to... hours? Także powinieneś najbardziej na zmonetyzować to przedsięwzięcie. <grym> przedsięwzięcie tak? Ja też będę miał, bo y, nagrywaliśmy proces tego. Rozmawialiśmy tylko, że będzie to na kanale Epicentrum. A będzie to po angielsku, nie? bo tam chcemy y, y, robić taki content. Mhm. Y, także tak. E, no to, to ściąga wyświetlenia. Tak. 33 modele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 I to ro robi wrażenie. No, tak? Także pewnie. w sumie też nie masz miejsca za bardzo, żeby trzymać modela, na przykład w skali 1,48 albo 32. Nie. Żeby się podwieszać pod sufitem. 1,48 to by zajął całą półkę w Detolfie, a nawet by, by się nie zmieścił. Tak? A no pasażera tak. to bym, tak jak mówisz, musiał pod sufitem. Pod sufitem byś go zabrać. do góry nogami podwieścić. To znaczy, żeby tam ten. I, y, kto w tym filmie grał tego pilota? Denzel Washington, co odwracał samolot do góry nogami, żeby się tam te statyczniki zablokowały. Za Kojarzy Siem ten film?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 Jaki Belasarius puścił olej, po prostu. <śmiech> o Jezu, moja miska oleju! <śmiech> error, error, error, error. Zero, <śmiech> zero, Serwitorze, dlaczego nie rypiecie? <śmiech> ale nie lufą, kolbą. Dobrze, może mi... Cofaj bazyliszkiem, ale nie tą stroną. <śmiech> Teraz markadorem!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 Pierwsze. zespołu. Tak, no. no. Tak. tak mi teraz tak, zwróciłem, tak, zwróciłem tak, uwagę na to. I to był w ogóle ten Right of War, jeśli się nie mylę, to był Right of War w y, Horus Heresy, gdzie brałeś y, tego, y, brałeś Magnusa i dawałeś mu ten obstawę Terminatorów. Segment? No. Y, tylko oryginalny content w GW. No, nic jest, nic nie, jest nie, nie. I broń Boże, żebyście coś od nas wzięli, bo nasi prawnicy was dojano, ej. Tak. Ale King Games w ogóle y, nie może się przyczepić. No dobra.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 Bardzo fajnie. Yy, pokażę Ci później, co tam jest w, w takiej rozpisce. Yy, Grasz na mojej planszy?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 Wiesz, z dwoma brońmi białymi. Mhm. To podobnie zrobić tak? Dać im dwa Powerfisty, czy jakieś dwa no topory. Wiesz, no i jeśli chodzi o linię modelową, to do, dostają primarche swojego, nie? Mhm. To, to jest Andromno. też duży motyw. A tu już też omawialiśmy, że chyba mamy bloodletterów, blood, Tak, bloodletterów, nie, Blot firsterów mhm. A mi się podoba. Znaczy nie, on mi się mi się to też, też podoba. To też mi się Uważam, podoba. że jest ok.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 He's almost, uh, he's like a no, sorry, no tak jak no, tak, zro... bo on, się, on się nazywa? Jeśli marzy zrobili, jak Slanesz był w niewoli, to ten uh, The Great Rat był nowym czwartym Bogiem Hornbrad. Hornbrad, no. Hornbrad. Tak. <coughs> Ale no, ponoć ten, fiam, jak się nazywa fiam, fiam. czwartym, bo Slanesz był w niewoli.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 Ale za, a tak, takie duże, a takie mówią, duże jaja. A mówią, że nie ma dobrego flawu Sygmarza. <grym> wiesz, co by było dobre? Jak w niektórych komediach jest ta scena, wiesz, typu Si się popluł. <grym> tak. Albo zapomniał, że ma hełm. I zanapluł. Na sobie po prostu. To obu. <kurde>. Z <grym> nie widzę. I tak nagle przyćmione przy, przy, światełka przez Handel. No. A nie, to jest Sygmarzy.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 Tak, Jezus, fajnie. No, to Było kiedyś, kiedyś jakimiś I zobaczcie, że tutaj są, jest i ciałko i nóżki, że nawet tak. z tego można złożyć typa, nie? Jest jest dwóch, dwóch nawet maja maja możesz maja złożyć, bo... Bo... zobacz, masz... Tak, jest klata. No, jest tank commander, A, czyli... nie, nie, nie jest, jest płaszcz, tak, głowy, plecaki, bagnety, kanistry z benzyną, wszystko. Z to jest kapitan jakiejś czołgu, nie? No tank commander, tak. Tak, tank commander. tak bo tutaj masz zobacz, korpus, masz nóżki, tu masz korpus z nóżkami, więc masz... Rączek też wystarczy, tak. Spokojnie się jest Fajna starączka, co tam, pasa municyjny nie się tak, tak, tak, tak powyżej. a ta o, tutaj. to tutaj no. No, klucz już... do naprawiania Cięższego, i toporek, jakiś no. zarobić Obsługi możesz sobie zrobić jakiegoś pojazdów tak nie tak, tak. byś chciał to jest to jest więcej, więcej tego sobie takiego. tylko nie nie liczcie 200 zł za to <grych> o ten ma widzisz i krew By... i to są zrobione totalnie z tak właśnie no medyk tak tak ranny tak, koleś radnego.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 Slaves to Darkness? Znowu? przygotowują się? Co znowu? Nie, śmieję się, bo. Nie no. robiliśmy tego News'a jeszcze. Nie, samo Slaves to Darkness często wyko wiesz, wykorzystywanie A. przez GW. Znaczy nowi Chaos Warriorzy, którzy są spokojni, bardzo pasują do starych bardzo Chaos fajnie, Warriorów. że mają. Tak, tylko że ci są bardziej mniej dynamiczni, oni tak stoją. Tak, bo oni byli dostosowani jeszcze do trejów, tak? Do flank, tak. że musieli się mieścić w obok hotel, siebie. Ale i w... tak pamiętam, że nie w w ogóle... i tak, no, w właśnie. W ogóle całe odświeżenie linii chaosowej w tym fantaziaku, bardzo fajne. Majdanesza I, z... i wszystkie te no, postacie też są ja. naprawdę. Ta, z... też, ze skóry, no, no. I krwią. No i sami ci wiesz, oni są, tam... nie są przeładowani. <laughs> Cofnij. Detalami. Jeden z braci Golec przywołuje lawinę. <laughs> <laughs> przywołuje samolot. Jest z włócznią. Nie, halabarda, halabarda, przepraszam, halabarda. tak, tak.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 Osta Ostatnio oglądałem jakiś materiał i ee, no, takich dwóch kolej oglądał, oglądam, którzy wiecie, komentują różne filmiki. Oglądałem filmik i go komentują. Takie komentary typowe. Reaction? Re reaction video, tak, ale takie to robią śmiesznie. I oni mają dwa takie hasła, że jak ktoś jest na przykład wychodzi jakiś, nie wiem, no, e, człowiek, który nie wie, jakim jest, i tak dalej. Ja ma jakieś schorzenia dziwne, e, może się domyślać. Ale mówi egzystencjalne. To było tak wiesz, tak do kamery. Mental health. Proszę, żebym sobie Ci I ma drugie hasło. I know who he is, I know who he is. School shooter. <laughs> to masz school shootera, który. Ej, ej, ej, e, e, rówmy coś. O, i to no, jest wszystko z Sigmara. Sigmara Jednak nie wszystko z Sigmara <laughs> Jednak nie wszystko, że <laughs> się zamknęło. Dobrze. FMR Przysywa i ty robimy. Tak, tak.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 Jak składasz modele z i są wypaczone, no to chujia, to masz... wyjdzie. żeby szpachle ściągać z manty Kontowniki, żeby to dopasować Jak upuścisz model to jest, Ja wiem co to jest, jak upuścisz model w bo bym robił zdjęcie najlepszego w łazience do, do, do, do tych, do, do płytki, żebyś nowe położyć <laughs> na, na dedykowaną odległość poświęconą przez imperatora Tak <laughs> żeby, Hez... TC, żeby Great Rift między płytkami był na w grubość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 sylweteczki. Sześć kodeksów, pięć kodeksów w trzy miesiące, nieźle. Ta. no Tak. Sraszka wydawnicza trwa w najlepsze. tak. No. Yy, Warcry, tu masz jakiś niżej coś. proszę. Tak? Nightmare Quest, jakieś pewnie te misje. To jest model Kiltima przyjęli, czyli kwartalne expansion. Ale to jest tak? dobre, bo na, jeśli, słuchaj, to jest wszystko dobre, jeśli masz jeden Jeżeli jest opcjonalne, ten... tak? I nie zmienia ci rulesów w sposób radykalny, okay. że ten, tak. Jeśli jest coś takiego, że możesz to zagrać, ale nie musisz, nie? No, no, no, no, no. Jesteśmy tu, kontrolnie KUT, tylko kontrol w. This year's Boxing Day. Tak. O, jest yy, fajne. Te... <laughs> to jest To się fajnie wpisuje w ten flaf yy, tych, jak oni się nazywają? Król boysów? Strogoi. Nie. No, no, że oni myślą, że biorą udział w yy, wykwintnej uczcie, a tak naprawdę żrą zwłoki na cmentarzu, tak? I to jest komendant melanżu, tak? Że teraz proszę nalać pod czaszy. <laughs> ja te palce w oczy w ogóle... Spoko tak. wygląda. Nie, Tylko no wiesz, ogóle... co, na początku myślałem, że to jest ten bagnisty goblin. A nie, to jest, to jest do. Tak, tak, tak. No. Wiem, wiem, wiem. Ale jak, jak, się zobaczy... jak mi mignęła po prostu miniaturka tego modelu, to myślałem, nie, nie że to nie jest jeden nazywa. z tych goblinów z bagien. Korps. Flashiter. Co flesch, flesch, Flashiter corps, Korps, tak. Korps, to no nie korps. No dworzanie, tak? Oni my, mówią, tak. myślą, że są, wiesz. Fajni. <laughs> Gloom Spygicy? Tak, to jest Myślałem, że byłem fajny, a byłem cały czas sobą. <głos> tak. Jak możesz być kimkolwiek na świecie, to bądź Batmanem. Tak. <głos> a bądź właśnie tym. Tu też to... fajnie odświeżonym modele, bo bardzo ładnie wilczury pomalowane. No. Wilczury. No tak, no co. No, no no To są te yy, war, wargi. Tak, oni sobie to jakoś nazwali to są no, wi, wi, wilczury. Nie, war, wargowie to są u tego, u Torkiana, tutaj to. to... Jakieś tam. Czyli... Złe psy. No. Nie, no, wolf rider, są no to wilki. No, no tak. No. Co, A to... mi, co mi zaburzasz moją pewność siebie? O co się? Są <grym> wilki, no. Wiesz... Ale byli w stanie ten skopirajtować słowo wolf? <grym> <grym> tak, jest napisane przez U i L, F. Ta, I V. I V. <grym> f i V. <grym> Nie, zamiast U ma V. Jak, Jak w, w łacinie. W, w. W, w. Nie, bo to jest jedna litera. V w zapisie to było po prostu U. I Augustus, tak? To było A, A V. I tak dalej. Dobrze. Dobrze, dobrze. I, na, i, słynne Awe, to no. mówili prawdopodobnie Awe. Awe. Awe. No. Nie, ch chodzimy o to, że jakaś piosenka jest. I Weni Widi Wiki. To tak? jest prawdopodobna wymowa łacińska, oryginalnej łaciny, za czasów życia. Weni. Tak. Troszkę jak ta Shakira. Weni Wiki. <ślapple> waka waka. Waka waka. Awe, awe, awe.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 Dobrze, no. że sprawdziliśmy tym. Bo ulżywałem Ale to, to kawałek, tylko przy tym tak się zrobiło Bo mam zrobione pod nagierowanie w battleportów. Zoop! I tu pokaż czoło. Czy tu czoło. Ten wyświetl mi logo GW na czole. O oh, kurde. O, o. A, ale będą mieli ścisk, nie? Tu modele, tu coś, kurwa, czoło. Chociaż wiesz co, Imperialnego Orła. Mi tak prasą i tutaj kalkę. Jak tam. No jak... Więc jest? Idealnie tak jest idealne takie. Pierwsza i A A nader, happy accent. A to wszystko dlatego, że chciałem napić herbaty, nie? I wziąłem drugą ręką. Pop. Widzisz, po prostu z logistwa. No!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 Nie. Naprawdę zostawmy to tak jest, jest, jest wspaniale. Ja to wszystko nie <gulanie> Niech zobaczysz, chyba głupawek nagrywały. Dobra, wracając do niego. Bardzo dlatego oglądacie złoty trochę. <gulanie> Dla <profesjonalizmu. gulanie> Dla, dlatego go nie oglądacie. Bardzo fajna pozycja, bardzo fajny model. Jaki kurwa model widzę tylko twoje czoło.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 E, później jeździł, jak Tak, tak, tak, Przepraszam, tak. Polu. Jeździł na Wartburgu. E, I... e, także tak. No macie, macie, macie, tego trola, tak. No patrz. Którego... I nawet tutaj robią znaczniki, które może robią jakieś różne, jak wiesz, de de de decyzje, rozkazy. E, Aż z Gerilla Miniature Games zrobił taki test, że wszystko to pomalował. Jest seria filmików na jego kanale, <głos> gdzie po kolei pokazuje. Y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 Mhm. te masz armię do tego? Do Midlerta? Mam cztery albo pięć armii <g», <g Serio? <gười> Gobliny z Morii oh, okay. Pół półki w Detolfie goblinowo obok Goblina Jeźdź i Isengard Elfy z Rivendell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 Zamagnesować i na nie? Tutaj magnesik jakiś... W... Hmm. W... Takie większe, Ale dobrze. Tutaj ma jakoś są sloty, wiesz, że to się wsuwa i nie A, możliwe, nie, nie możliwe że to są sloty, spadało, które nie. bo się trzymają się, nie? Bo nie mają takie pomysły. Dobrze. Słuchajcie, odpalamy wszystkie z... linki do herezji i... I jedziemy ja, z herezji. Mhm. Herezja, moi drodzy. Mamy kilka nisów z herezji Kilkanaście. No, zobaczymy. Maked train I tu mamy Scorpius, tak to się nazywa? Nie. No Day. tak. To jest, Scorpius no, mistrzteczny. Przeciwlotniczy, stać. tak? Mm -hmm. Znaczy, jak kupisz, te jak, jeżeli kupisz y, rakiety typu Flak, to tak. Okay. Sprawdzam, czy się twoje czoło nie mogło. Sprawdź, sprawdź. Nie, pamiętam, że to był taki y, unit, który tak był średnio brany, bo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 no ale pewnie jakoś... Także model wygląda całkiem spoko, uważam. Tak, jest w pytaniu. <śmiech> jako zaczko. O! I tu chyba będą powtórki rzeczy, które widzieliśmy. Tak, Do czterdziestki tak, tak, tak, tak. Ta. Może coś herezyjnego na samym dole? Pewnie Tak, o. No tak, a Chorus. Cały czas mieli go zabadony, sorry. Thousand Sunów patrzyliśmy, a No <śmiech> i to wszystko po A tak, to są. O, sorry. i nowy...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 Coś mi się kojarzy, że to nie mieli jakiś. No i z White Scarsi mają jeszcze taką dedykowany unit, ten Golden, nie Golden, tak Golden Kesik, tak. że mają lance, jak Kastodesi troszeczkę... i mają też. Tylko są obrzezane, że mają bardziej święty przód. Tak, tak, tak, tak. Chyba lepsze osiągi też mają dzięki mhm. temu. W sumie realistyczne. Dobrze, doszliśmy do końca Her herezji Horusa. i teraz szybciutko potwieramy linki i zrobimy sobie resztę no, rzeczy. I, widzicie, na trochę supportu otrzymuje, nie?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 A może być jego czaszka z no na przykład. No, no, czynale, no, no, no, nie? No, no, Jakieś nerwy. Abyś no, to, to pewnie to jest lepsze. No bank śmierdzi. Karkas of a trophy trofi kilo, jest back. No to a, po prostu. Trofi kilo. No a tu fajni blanchitsowi kolesiem. Ten z maską gazową, którą. A, bo on, bo on ci daje maskę, żebyśmy chcieli poddychać się, powietrzem. Mm. Pewnie za dolara. E... Nie, za, nie za dolara, tylko za throne. Za jednego throna możesz. Tak.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 co tu mamy? A, tu są właśnie te... Mini walkery... To ja nie widziałem tego, nie? Zupełnie nie wiem, to już tych... Aż tam... Tak. W ogóle ten o, design są. tych walkerów przypomina mi coś z jakiejś gry komputerowej. Tych kolejnych. A Weźmy, może następną. Star Warsowe to. ATRT? Wiesz co, nie może pamiętam być, co? właśnie, hmm. ale coś mi bardzo przypomina. fajny taki takie I to są ci... E, o młotki. Jezu, jak się ten gang flagelantów nazywa? Ardem turyści? Nie, nie. Z, A, z czego? Weź wyżej. Na pewno jest tutaj gdzieś napisane. Kaudor. Tak. A, Zawsze myle Cowdor z Orlokami, nie wiem czemu. Orloki to są robole z fabryki, nie? Tak, tak, tak To jest są... tacy najzwyklejsi Bruce Springsteen the gang. Tak. <laughs> I Street Band. Bardzo fajne. Ale nie wiem jak ja to przegapiłem w ogóle. Ridge Walker. Fajne. Tak. A po co Każd... ma te sprężyny tutaj? Może no, się tak... to odbijało? Może mu się urwało. A. Albo no. A tam się trzyma na bandaże jakiejś szmaty Na bandaże? <grym> na na duct <dakt> Tak. <grym> Dobra, tu kolejne jakieś postacie Kurczę, sporo tego wydają, nie? O, mówię, nekromanda ma o ja. duży sabot ja, no Ciało rozkładają coś tam Ta, Taki Plague doktor, nie? Chce wytrzać swoją chles Ten tu niesie buczeżyt to właśnie z Goliatów. No stary, no, no przecież wiesz... Nie no z Goliatów, no, tylko z Korps grinderów bo, przecież. Burgery. To nie są, go są Goliaci? No. Nie. To jest gildia, która pracuje nad przerabianiem na jedzenie. No tak, tak, tak. Na, na, na na, na Myślę, że to -starch. Korps Starch. No. Tak, to jest zupełnie osobna frakcja. Okej, okay, to może możemy się popitliło. a To jest, jest fajny kierownik. To jest jakaś fajna jakaś... Mercator, Mercator Palidius. Tak? No wyszli, oni są.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 Saryca Katarzyna. Taka rowa trochę. Czy ona poczepiona, czy to znowu też coś leciłem tam Trzyma i to? Nie no, A, przecież leci. wiesz, że przy takiej ketce, to musisz mieć silnik spalinowy Diesla musisz... no, no. <laughs> przy tej ketce bez reaktora na plecach się nie ruszą. O kochana, ile ci pali 100 km. Ta ma swój apki. Nie, no, no fajnie. No... no to jest właśnie Blanchitsu, nie? No. W nekromundzie naprawdę możecie tak. zobaczyć, jak powinna wyglądać 40. Tak.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 elektrycznym pastuchem. Ja, ja. No, ale ja, też ja malowanie coś, też dobrze, Malowanie jest, nie? To może on to, no, może on to miał ]ś... na plecach, w tamten koleś. E, Chyba ty. Ale... In, nie, tamto było inne. Trzeba by... Teraz nie, będziemy inne. porównywać z, z jakich... A, ale wiesz, pomalowane jest genialnie no. po tak. Jest takie odpychające aż, nie? Lech! No, Ma, bardzo no. kronenbergowskie. <suszes> w środku jakie detale... A jest, a jest taka kuleczka? Nawet jest łechtaczka, no właśnie.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 Dobrze. Old World Development Tak, Diary. no dali cokolwiek, żeby nie było, że nie pracują nad tym, bo dwoje, 2023. Art, flaglanta. 23 to jest chyba ta data, kiedy oni mówili, że to już będzie, ale tak no. Inaczej nie, nie będzie, tak. Chyba, że z zaskoczeniach są. A ci się na święta, na przykład, jakby puścili No, zdziwiliby mnie, ale zobaczymy, tak.